To są informacje Polskiego Radia 24. Gigantyczna kara i pierwszy komentarz minister zdrowia chodzi o rząd PiS i nieodebrane szczepionki. Nie ma weta, jest podpis prezydenta, szersze uprawnienia zyska Państwowa Inspekcja Pracy. Hiszpan za Kata, za Belga, Iga Świątek potwierdza nazwisko nowego trenera. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie mogę się z tym pogodzić. To pierwszy komentarz szefowej Ministerstwa Zdrowia po wyroku sądu w Brukseli. Polska przegrała spór z Pfizerem i musi zapłacić 6 miliardów złotych. To kara za zamówione i nieodebrane szczepionki antykowidowe Z umowy nie wywiązał się poprzedni rząd. Na zdrowie potrzebujemy znacznych środków finansowych. Dla mnie to nie są tylko cyferki. I dlatego tak bardzo trudno mi się pogodzić z tym, że potencjalnie możemy te środki przeznaczyć na 64 miliony dawek, które nigdy nie będą służyły polskim pacjentom. Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. W 2022 roku rząd PiS argumentował, że nie odbiera szczepionek, bo liczba zakażeń spada. Sąd w Brukseli uznał, że nie ma podstaw, by odstąpić od umowy. Dodajmy, że Krajowa Administracja Skarbowa zawiadomiła prokuraturę. Podstawą zawiadomienia jest nierzetelne oszacowanie liczby dawek antycovidowych szczepionek. Teraz walka z umowami śmieciowymi. Szersze uprawnienia w tym zakresie zyska Państwowa Inspekcja Pracy. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę, jednocześnie skierował ją do sprawdzenia w Trybunale Konstytucyjnym. O szczegółach Sylwia Białek. W nagraniu opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki tłumaczy, że ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy jest ważna z punktu widzenia stabilności zatrudnienia. Prezydent podkreśla jednak, że ma poważne wątpliwości co do części przepisów, zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w swojej ingerencji. Konstytucja jasno mówi o zasadzie pomocniczości i proporcjonalności. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy podkreślił, że ta ustawa to skut. Ochrona pracowników. W Polsce na umowach śmieciowych jest zatrudnionych 1,5 miliona ludzi. 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce tych umów śmieciowych się nadużywa. A 60% uważa, że inspektor pracy powinien móc zamienić taką fałszywą umowę śmieciową na umowę o pracę. Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie można się odwołać do Okręgowego Inspektora, a następnie do Sądu Pracy. Do czasu prawomocnego wyroku decyzja będzie wstrzymana, więc nie będzie miała rygoru natychmiastowej wykonalności. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uchwalenie tej ustawy było najważniejszym kamieniem milowym KPO. Dzięki temu Bruksela odblokuje 10 miliardów złotych dla Polski. Ile jutro zapłacimy za paliwo? Nowe ceny maksymalne podał minister energii Miłosz Motyka. 6,19 będzie kosztować litr benzyny 95, 6,80 zapłacimy za 98, a 7,64 za olej napędowy. Ceny maksymalne obowiązują od wtorku. To jeden z elementów rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. A śladem Polski poszli Czesi. Rząd w Pradze zdecydował o regulacji marsz i obniżeniu akcyzy. Nowe zasady wejdą w życie w przyszłym tygodniu. Redakcja Wojciecha Stopby. Jak poinformował premier Andrzej Babisz, obniżka akcyzy obejmie wyłącznie olej napędowy. Z kolei maksymalna marża dla dystrybutorów paliw zostanie ustalona na poziomie 2,5 korony, czyli ponad 40 groszy, zarówno dla diesla, jak i benzyny. Doszliśmy do wniosku, że potrzebne jest rozwiązanie systemowe. Regulacje zaczną obowiązywać od środy 8 kwietnia, tak aby rynek mógł się na nie przygotować. Od wtorku czeskie Ministerstwo Finansów będzie publikować maksymalne ceny, które następnego dnia będą mogły obowiązywać na stacjach. Podobne rozwiązanie funkcjonuje od przedwczoraj w Polsce, gdzie paliwo jest obecnie wyraźnie tańsze niż w Czechach. Dla kierowców z regionów przygranicznych tankowanie w Polsce stało się tym samym atrakcyjną alternatywą. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To już nie tylko spekulacje. Iga Świątek potwierdziła rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. To hiszpański szkoleniowiec Francisco Roć, który przez 17 lat współtworzył sztab sukcesów Rafaela Nadala. Wydaje mi się, że Francisco Roig będzie do tego sztabu szkoleniowego pasował, czy powinien pasować, dlatego że jest to człowiek, który jest przez wiele lat przyzwyczajony do tego, że był numerem dwa. Sezon na kortach ziemnych będzie trochę takim, w cudzysłowie, oczywiście miesiącem miodowym między nowym trenerem a Igą Świątek, bo oni się będą poznawać. Mówił na naszej antenie redaktor tenis klubu Adam Romer. Wcześniej, po nieudanym turnieju w Miami, Iga rozstała się z Wimem Fisetem z Belgiem Polka Trewnik prawie półtora roku i wygrała z nim m.in. zeszłoroczny Wimbledon. To były informacje Polskiego Radia 24. W górach zima nie daje o sobie zapomnieć. Wysoko w Tatrach kolejny dzień pruszy śnieg. Na pozostałym obszarze kraju jest zdecydowanie wiosennie. Od 10 do 14 stopni i sporo słońca. Jedynie na południu jest więcej chmury i tam czasami słabo pada deszcz.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 Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest czwartek, 2 kwietnia, 8 minut po godzinie 14. Maria Furdyna, zapraszam. Dzień w Polskim Radiu 24. A to już za 10 dni wybory na Węgrzech. Najnowszy sondaż pokazuje wyraźną zmianę układu sił na scenie politycznej. Różnica poparcia między ugrupowaniem premiera Wiktora Orbana a opozycyjną tis kierowaną przez Petera Modziara, osiągnęła najwyższy poziom w historii badań ośrodka Research Center. Według danych TISA ma już o 900 tysięcy więcej zwolenników niż FIDES. W Budapeszcie jest nasz korespondent Piotr Piętka, z którym się teraz łączy Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, witam. Powiedz, co stoi za tak wyraźnym wzrostem poparcia dla opozycji? Czy ten trend ma szansę utrzymać się do wyborów? To ja dodam, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna. Od tego ośrodka 21 badania ośrodka 21 mieliśmy jeszcze dwa następne badania, ponieważ one bardzo szybko i teraz bardzo często są, są robione. W jednym niezależnym dla gazety Nipsowo TISO ma mniej więcej w 6, 6 do 8% przewagi, natomiast prorządowy Nezupond no tam oczywiście duża przewaga Fidesu nad TISO, ale to to, e, zostawmy. E, może zacznę od trendu. Na razie notowania TISO w niezależnych tych firmach badawczych, o czym powiedziałem, rzeczywiście zwyżkują, e, ale no, mamy nadal ponad tydzień do wyborów, e, tak jak powiedziałaś. Jako, ja, ja jako politolog wiem, że to jest najlepszy moment, żeby no, coś odpalić, coś takiego, co może zmienić te notowania. E, no ale mamy już jutro święta, bo Wielki Piątek jest tutaj na Węgrzech dniem wolnym, więc kalendarz nie sprzyja Fidesowy, Fidesowi i obawiam się, że może być dla niego za późno, co sprawia, że Tiso ma przewagę nad Fidesem. Powiem rzecz może niepopularną, ale to, to, to nie jest tylko i wyłącznie zniecierpliwienie 16 latami rządów Fidesu, ale również yy, fidesowska zła kampania wyborcza. Przypominam, że nadal około 40%, 40 Węgrów chce głosować na partię Orbana, ale Orban do tej pory i jego partia oczywiście w kampanii przede wszystkim atakowali nakreśloną przez nich oś Bruksela, Berlin, Kijów. To jednak nie działa aż tak yy, mocno jakby chciał tego Fidesz I, i rzeczywiście od pewnego czasu ta kampania Fideszu nieco się zmieniła. Mamy nieco mniej ukraińskich wystąpień. Na ulicach jest mniej plakatów z twarzą yy, Wołodymyra Załęskiego, a więcej z twarzą Wiktora Orbana. Trochę przedstawionego jako heros, jak tak, jako taki mąż stanu. Sam premier yy, więcej mówi o sytuacji gospodarczej kraju, bo co od dawna mówiłem, także na antenach Polskiego Radia, to nie Ukraina, nie Rosja, tylko lodówka i portfele Węgrów wygrają w tej kampanii e, i w tych wyborach. Najczęściej jednak Viktor Orban proponuje dyskusję nie na rozwiązania, ale na teoretyczne obliczenia. Zrobiliśmy podsumowanie i obliczyliśmy, ile w podstawowej czteroosobowej rodzinie wzrosną koszty mediów według planu energetycznego partii TISO. Normalna czteroosobowa rodzina zapłaci 48 600 forintów więcej za benzynę, rachunek za gaz to 31 tysięcy więcej miesięcznie, za prąd to 16 tysięcy więcej. To oznacza, że taka podstawowa rodzina straci według planu energetycznego TISY milion forintów rocznie millió forintot bukna. A ten milion forintów to jest mniej więcej około 10 tysięcy złotych. Jak, skąd te obliczenia, to już pozostawiam panu premierowi. Przeciwnik Fidesz i Wiktora Orbana, czyli Peter Modior i jego partia Tiso od samego początku skupia się na, na, na spraw, skupiają się na sprawach wewnętrznych. Dlatego też prawdopodobnie na przykład brak jakichkolwiek wywiadów na jeden jeden na jeden dla zagranicznych dziennikarzy, o czym ja sam mogę zaświadczyć. On ciągle mówi przede wszystkim do Węgrów o poprawie ich losu, o ukróceniu korupcji, o państwie godnym dostatnim, sprawnym i humanitarnym. W obozie opozycji także czytają te sondaże i wydaje się, że jest tam pewność wygranej. Tak jak w Fidesie mają chyba świadomość nadchodzącej przegranej i zdaniem lidera opozycji, czyli Petera Moniora, władza już się pakuje. Ci z najwyższych kręgów wiedzą już, że ich władza i swobodny rozbój się kończą. Wiedzą, że czas ucieka. Dlatego rozpoczęła się ucieczka z tonącego statku. I na koniec pozwól na jedną uwagę. O ile wydaje mi się, że wygrana TIS jest coraz bardziej możliwa, to pytanie, czy tis po wyborach będzie rządzić. Bo jeśli przewaga będzie nieduża, to Fidesz i Viktor Orban mogą jeszcze sięgnąć po trzecią partię, która być może wejdzie do parlamentu. Prawdopodobnie wejdzie do parlamentu, czyli to jest Michoazang, nasza ojczyzna. To jest skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna partia i jej działacze bardzo chętnie pewnie by weszli do rządu, jeśli taka możliwość po tych wyborach się wytworzy. Z Budapesztu Piotr Piętka. Bardzo dziękuję czyli teraz chwila odpoczynku, bo święta, a później ten ostatni tydzień kampanii przed wyborami 12 kwietnia. Bardzo dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. A z nami jest Mikołaj Rogalewicz, ekspert z Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. O dezinformacji będziemy teraz rozmawiać w kontekście wyborów. Punktem wyjścia zbliżające się wybory na Węgrzech 12 kwietnia, to już za 10 dni. Przed chwilą nasz korespondent w Budapeszcie opowiadał o kampanii, o tym kto ma przewagę. My się przyjrzymy dezinformacji. Między innymi jest skoordynowana akcja dezinformacyjna wymierzona w Petera Modziara, która zalała internet na finiszu tej kampanii. Fałszywe materiały podszywające się pod Europejski Kanał Informacyjne miały zdyskredytować lidera opozycji. Sugerowały, że Magier pod podczas jednego z wyborczych wieców zaatakował prezydenta Stanów Zjednoczonych. Używając obraźliwego języka zapowiedział rezerwanie relacji z Waszyngtonem. Informacje okazały się nieprawdziwe. Publikujące je strony internetowe nie miały żadnych powiązań ze stacją. Nagrania udostępniały anonimowe konta. Co my wiemy o tej dezinformacji? Kto stoi za dezinformacją? Jeżeli chodzi o Węgry, to rzeczywiście obserwujemy działania dezinformacyjne dość silne. One są wymierzone właśnie w partię opozycyjną, właśnie w tego lidera opozycji Petera Madziara. No i to są działania, które mają poniekąd wspierać Wiktora Orbana, które mają w pewien sposób pomóc mu tak, zdobyć ponownie władzę. Ta operacja, o której pani powiedziała, właśnie tak najświeższa, tak z marca, podszywanie się pod portal Euronews i, i, i właśnie te fałszywe oskarżenia co do lidera węgierskiej opozycji, no to klasyczny taki przykład kampanii dezinformacyjnej, która ma w niego uderzyć, natomiast jeżeli sobie spojrzymy szerzej na te ostatnie tygodnie czy miesiące kampanii na Węgrzech, no to tego typu podobnych, można by powiedzieć, narracji dezinformacyjnych było sporo. Tak naprawdę narracje atakujące Madziara i Tise w sposób na przykład taki, że oskarżają o powiedzmy finansowanie tej partii przez Ukrainę, o to, że Ukraina ma... Cel w tym, aby doprowadzić do zmiany władzy, tak? zastosowanie sztucznej inteligencji, na przykład spot wygenerowany przez AI z egzekucją węgierskiego żołnierza i z płaczącą dziewczynką, tak? która miała płakać za, za, za, za tym węgierskim żołnierzem. No i cała narracja, która za tym poszła, to, że ta partia opozycyjna Peter Madzier oznacza wojnę. Tak? Jeżeli oni dojdą do władzy, to Węgry zostaną wciągnięte do wojny wsparte to właśnie takimi emocjonalnymi przekazami generowanymi przez, przez AI, a z drugiej strony pokazywanie Fideszu, pokazywanie Wiktora Urbana jako tej partii, która ma zapewnić stabilność, która ma zapewnić, że te, do tej wojny nie dojdzie, jako partii, która właśnie zapewnia bezpieczeństwo Węgrom, tak? Czyli takie zestawienie, że czy głosujemy albo za wojną, albo za pokojem. To była jedna z tych takich narracji właśnie wymierzonych też w opozycję. Więc tą dezinformację obserwujemy, to jest dezinformacja bardzo często rosyjska tworzona y, i rozpowszechniana y, poprzez media społecznościowe, poprzez różne konta, bardzo często fałszywe, sterowane właśnie z Rosji y, w mediach społecznościowych, poprzez na przykład podszywanie się pod tego typu portale jak Euronews, tak aby zwiększyć wiarygodność. Chyba e, też no, Human bo... Rights Watch też było... Yy, tak i to są też, yy, można by powiedzieć, yy, narracje, które poniekąd są wspierane przez Orbana czy przez polityków Orbana, yy, poniekąd powielane, tak? jeżeli chodzi o atakowanie, yy, o, o atakowanie opozycji. Czy ten schemat działania trochę się zmienia, bo czy to są... Działania reaktywne na jakieś wydarzenia, że na przykład rośnie poparcie dla lidera opozycji, no to krytykujemy lidera opozycji, pokazujemy go w negatywnym świetle, czy to są też takie działania, które wprowadzają nową narrację? To znaczy tutaj możemy mówić zarówno o takich, jak i o takich działaniach. Przede wszystkim to, co charakteryzuje dezinformację rosyjską w odniesieniu do różnych państw, nie tylko do Węgier, to jest ciągłość działania. Czyli to, że ta dezinformacja rosyjska pojawia się regularnie, bo chodzi o to, aby wywołać pewne długofalowe skutki i to ma być oddziaływanie długoterminowe i zmienianie percepcji społeczeństwa w sposób długoterminowy. Natomiast oczywiście mamy też nowe narracje, które powstają właśnie w odpowiedzi na jakieś wydarzenia albo w odpowiedzi na no, te wyzwania, z którymi, można by powiedzieć, ta Rosja chce sobie poradzić. Na przykład zwiększone poparcie dla jakiegoś polityka, tak jak tutaj mamy Węgry, no to tworzymy kampanię, która ma na celu go atakować, pomimo że wcześniej na przykład tego typu narracje się po prostu nie pojawiały jakoś regularnie, a teraz yy, te narracje zdecydowanie są częstsze. Tak więc mówimy zarówno o nowych działaniach, które odpowiadają na, yy, na to, co się dzieje, ale też o pewnych yy, działaniach długoterminowych, no, chociażby yy, atakowanie Unii Europejskiej, Ukrainy yy, przy pomocy Dezinformacji, ale czasami też po prostu różnych przekazów propagandowych, określonych narracji, no to jest coś, z czym mamy do czynienia od dawna. Bardzo dużo w tej narracji jest o zagrożeniu. Tak jak pan wspomniał też, dużo antyukraińskich informacji chyba możemy już powiedzieć, że to jest wręcz operacja antyukraińska na Węgrzech. Czytałam już takie spekulacje, że celem jest odwołanie wyborów w obliczu zagrożenia. Czy to jest w ogóle możliwe? No bo oczywiście zaczęłam rozmowę z naszym korespondentem w Budapeszcie i tam rzeczywiście jest duża przewaga partii opozycyjnej nad rządzącym Fidesem. Czy takie działania informacyjne mają właśnie wywołać też niepokój czy rzeczywiście mogłyby spowodować że do tych wyborów by nie doszło co do tego, czy rzeczywiście realny scenariusz, że do tych wyborów nie dojdzie, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że on jest mimo wszystko dość mało prawdopodobny. Natomiast jeżeli chodzi o różne tego typu przekazy, które mają na celu właśnie generować jakiś niepokój, niepewność, to też jest jakby jeden z elementów, który wpisuje się w te narrację dezinformacyjne, Przy czym tutaj celem jest stworzenie takiego chaosu informacyjnego. Sam chaos informacyjny może być jeszcze bardziej niebezpieczny niż nawet jakaś jedna konkretna nieprawdziwa informacja wycelowana w daną osobę, dlatego, że chaos informacyjny podważa generalnie zaufanie społeczeństwa co do tych informacji, które się pojawiają. Bardzo często w tym chaosie informacyjnym mogą pojawiać się nieprawdziwe informacje różne, które są ze sobą sprzeczne, bo tutaj w przypadku tego typu działań nie chodzi o to, aby przekonać kogoś konkretnie do jakiegoś twierdzenia, ale chodzi o to, aby wygenerować właśnie taki chaos, który podważa zaufanie społeczeństwa generalnie co do informacji i sprawi, że że tak naprawdę ten niepokój yy, będzie rósł i, i, i ma to właśnie destabilizować taką sytuację społeczną. No i druga też sprawa jest taka, że zazwyczaj społeczeństwo w obliczu zagrożenia, jeżeli po, czuje się zagrożone, no to bardziej skupia się wokół władzy. To prawda, no i tutaj jeżeli sobie, i, i, i też po to właśnie są kształtowane nie, te narracje na zasadzie podziału, tak, pokój, a wojna, tak, i tutaj pokazanie, że jeżeli zagłosujecie na Fides na Orbana to głosujecie za pokojem, jeżeli nie to głosujecie na wojnę, a jednocześnie podsycanie właśnie takiego zagrożenia yy, ma to iść w parze. Tak? Natomiast yy, na ile to jest skuteczne, no to zobaczymy, bo rzeczywiście te notowania, które teraz yy, są pokazywane w sondażach wskazują na większe poparcie yy, partii opozycyjnej. Tych przykładów dezinformujących działań jest dużo więcej. Operacje dezinformacyjne obserwowano już między innymi w trakcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku. Podczas wyborów parlamentarnych w Niemczech w ubiegłym roku skala ingerencji była na tyle poważna, że rząd w Berlinie zdecydował się na działania dyplomatyczne wobec Rosji. Wśród osób, które stały się celem kampanii znalazł się m.in. kanclerz Friedrich Merz. No i tu pojawia się pytanie... Jakie są narzędzia do walki z dezinformacją? Co do walki z dezinformacją, no to możemy mówić rzeczywiście o różnego rodzaju narzędziach. Tak? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pewną odpowiedź defensywną, no to są e, przede wszystkim narzędzia mające na celu obalać te informacje nieprawdziwe i dostarczać rzetelnych informacji, e, pod takim kątem technicznym mogą to być też działania wymierzone w konkretne na przykład konta, które rozpowszechniają tą dezinformację w mediach społecznościowych, po to, aby na przykład w jakiś sposób na przykład duże platformy, które mają takie możliwości albo blokowały, albo ograniczały zasięgi tego typu kont, to mogą być działania, no bo tutaj media społecznościowe odgrywają dużą rolę akurat pod tym kątem. No, i no właśnie chociażby... powiedzmy, bo rozumiem, że tej dezinformacji najwięcej jest w internecie i głównie w mediach społecznościowych, to jest to miejsce dominujące? Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o te narracje dezinformacyjne, to media społecznościowe są, można by powiedzieć, głównym miejscem, gdzie ta dezinformacja się pojawia. Nie jedynym, tak? ale na pewno przeważają, jeżeli chodzi o to, o to Pole rozpowszechniania dezinformacji. No i z tego względu też platformy społecznościowe odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o walkę z dezinformacją. Natomiast na ile skutecznie one walczą z tą dezinformacją, na ile chcą walczyć z dezinformacją, to jest inny problem. Tak, oczywiście pewne działania są podejmowane na platformach METY. Mamy chociażby ten program fact-checkingowy, który umożliwia sprawdzanie poszczególnych informacji nieprawdziwych, oznaczanie ich yy, i ograniczanie zasięgów, choć też tutaj są pewne ograniczenia co do tego, na ile y, ci zewnętrzni faktczekerzy mogą się angażować w y, aspekty polityczne. Y, na X mamy chociażby notatki społeczności, y, więc pewne tego typu działania oczywiście są prowadzone, tak? Więc ten, można by powiedzieć, ta przestrzeń mediów społecznościowych. Na pewno, jeżeli chodzi o skuteczność tych działań na platformach, one byłyby skuteczniejsze, gdyby Gdybyśmy mieli y, jakieś skuteczniejsze mechanizmy nacisku, regulacje, które rzeczywiście byłyby lepiej egzekwowane i które by y, wywierały taką ale, presję na te platformy. Ale mówi pan walczyły. o y, formach nacisku, to, są, to powinny być działania... No bo mówimy teraz, wyszliśmy od wyborów na Węgrzech, natomiast to dotyczy wielu, wielu innych krajów. Czy to powinny być działania na przykład na poziomie Unii Europejskiej? Jak właśnie wyglądają takie działania na poziomie wspólnoty. Możemy mówić o regulacjach prawnych. Mamy chociażby akt o usługach cyfrowych, który można by powiedzieć wskazuje konieczność zajęcia się przez platformy społecznościowe problemami, które są uważane za ryzyka systemowe no i dezinformacja, jeżeli jest definiowane jako ryzyko systemowe, no to platformy społecznościowe w pewien sposób muszą się nią zająć. tak? Na przykład pod kątem tego, jak działają algorytmy i które treści wyświetlają użytkownikom, albo pod kątem bezpośrednio ograniczania zasięgów tych treści, które po prostu które po prostu są nieprawdziwe. Przy czym musimy pamiętać, że sama dezinformacja zazwyczaj generuje bardzo duże zasięgi, przykuwa uwagę, sprawia, że odbiorcy na tej platformie rzeczywiście więcej czasu poświęcają. A co za tym idzie? Platformy, choć walczą z tą dezinformacją, to niekoniecznie zawsze są chętne co do tego, aby tą dezinformację usuwać albo w jakimś sposób jej przeciwdziałać, ze względu na to, że ona po prostu przykuwa uwagę. Tak? No właśnie, to jest, dla mnie te... uwagę. to jest bardzo dla mnie też ciekawe, dlaczego tak łatwo ulegamy dezinformacji. Zastanawiam się nad tym, skąd się to bierze. Czy to jest właśnie kwestia tej skali, że jesteśmy zalewani tymi informacjami, a może sposób komunikowania? Skala to jest jedna z tych przyczyn. Natomiast myślę, że to co także jest problemem to bardzo szybki obieg tych informacji i to, że nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko w miarę sprawnie zweryfikować. Czasami po prostu przeglądamy informacje na przykład na mediach społecznościowych, widzimy coś. Y, skrolujemy dalej, zapoznaliśmy se, się z jakąś informacją, ale nawet nie myślimy, czy jest ona prawdziwa, czy nie. No i właśnie w tym pośpiechu, w tym nadmiarze informacji y, łatwo jest przemycić takie treści, które są nieprawdziwe, które po prostu wykorzystując naszą nieuwagę, brak czasu, szybkość obiegu tych informacji y, sprawiam, że po prostu w jakąś informację nieprawdziwą Uwierzymy, a biorąc pod uwagę jak dużo jest tych informacji, no to nie jesteśmy w stanie fizycznie po prostu wszystkiego weryfikować, bo nie ma na to wystarczająco dużo, dużo czasu. No jesteśmy chociażby, no to nie jest, to nie jest kwestia dezinformacji, tylko mm, pryma aprilis, ale wczoraj to co się działo w mediach społecznościowych, no przyznam, że jak właśnie przeglądałam i czytałam i tak nie, nie, nie dowierzam dopiero później się łapałam nad tym, e, że to jest pryma aprilis. no i oczywiście mnóstwo wczoraj było fałszywych informacji, ale naprawdę bardzo łatwo dać się, m, można się nabrać. Tak, to prawda i tutaj tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić poza takim, można by powiedzieć, krytycznym myśleniem i podchodzeniem z dużym dystansem co do tego, co widzimy w internecie. Dlatego, że sama walka z dezinformacją z perspektywy takiej pojedynczej jednostki no jest dość trudna. Tak? Weryfikowanie każdej informacji, którą gdzieś tam widzimy jest bardzo czasochłonne. Natomiast możemy podchodzić z pewnym dystansem, śledzić sobie te inne informacje, które się pojawiają. Być może ktoś na przykład za jakiś czas, za jakąś nie wiem, godzinę odniesie się do, do, do, do, do tego, co przeczytaliśmy. Być może to zostanie w jakiś sposób zweryfikowane, zdibankowane. No w szczególności warto zwracać uwagę na takie treści, które są w pewien sposób, można by powiedzieć, emocjonalne Podburzające, tam gdzie widzimy, że coś jest może mało prawdopodobne, tak, no to w szczególności w odniesieniu do takich treści warto zachować pewien dystans, poczekać, bo być może za jakiś czas właśnie pojawi się nowa treść, która wskaże nam, że, że, że, że, że tutaj coś było nie tak. Jak dużym wyzwaniem jest sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja na pewno zmienia krajobraz tego co widzimy w kontekście dezinformacji pod bardzo wieloma aspektami. No pierwszym oczywiście są treści generowane przez sztuczną inteligencję, na przykład materiały audiowizualne, nagrania wideo albo też chociażby zdjęcia. Tak? I tutaj sztuczna inteligencja jest w stanie generować nagrania wideo w sposób no taki, że trudno jest je odróżnić od nagrań prawdziwych, tak samo jeżeli chodzi o zdjęcia. I to jest bardzo duże wyzwanie, dlatego że na pierwsze rzut oka trudno jest zweryfikować, czy mamy do czynienia z nagraniem prawdziwym, czy nie, a narzędzia, które można by powiedzieć też bazują w pewien sposób na AI i służą do weryfikowania tego, czy mamy do czynienia z prawdziwym nagraniem, czy z nagraniem AI, zazwyczaj nie są powszechnie dostępne, też są dodatkowo płatne i, i, i dostęp do nich jest często, często utrudniony. tak? Więc pod tym kątem na pewno... Poziom zaawansowania tych treści, które są tworzone i łatwość ich tworzenia sprawia, że tej dezinformacji jest po prostu dużo więcej. Natomiast jeżeli chodzi o samą sztuczną inteligencję, no to jest także tworzenie chociażby treści tekstowych, jakichś komentarzy. To jest też na przykład stosowanie sztucznej inteligencji do koordynacji funkcjonowania kont w mediach społecznościowych, lajkowania, udostępniania określonych treści, pisania na przykład jakichś komentarzy w mediach społecznościowych. Do tego wszystkiego też sztuczna inteligencja może być stosowana właśnie po to, aby zwiększać zasięgi czy po prostu generować jakąś dyskusję dotyczącą jakiegoś tematu. Musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mikołaj Rogalewicz, Ekspres Fund z Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa był gościem Polskiego Radia 24.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 Jest 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Brali udział w podpaleniu hali w Czechach. Dwaj polscy obywatele usłyszeli zarzuty. Hala należy do firmy zbrojeniowej. Płonęła dwa tygodnie temu. W efekcie I już kilka dni po tym zdarzeniu, dokładnie 24 marca, zatrzymali oni pierwszą osobę, obywatelkę Polski, urodzoną w roku 2003. Tutaj imienia i inicjałów nie podajemy poza tym, poza wskazaniem, jest imię A, nazwisko Rzed. Następnego dnia, 26 marca, został zatrzymany kolejny Polak. Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podejrzani zostali przesłuchani, ale nie przyznają się do winy. S Sąd zgodził się na trzymiesięczny, tymczasowy areszt. Minister finansów potwierdza, każda polska rodzina zapłaci za decyzję rządu PiS. Chodzi o nieprawomocny wyrok sądu w Brukseli, zgodnie z którym Polska ma zapłacić firmie Pfizer miliard trzysta milionów euro kar. W 2022 roku ówczesny rząd odmówił przyjęcia szczepionek przeciw COVID-19 z powodu zmiany zapotrzebowania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 Politycy PiS do winy się nie poczuwają. Ich zdaniem pełną odpowiedzialność powinna wziąć na siebie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która, jak mówią, negocjowała z koncernem Pfizer. Podobną decyzję belgijski sąd podjął również wobec Rumunii, która także odmówiła odebrania zamówionych szczepionek. Wyrok jest nieprawomocny. Polskie władze mogą złożyć apelację. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii papiestwa. Mija 21. rocznica śmierci Jana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 Dwudziestej pierwszej w 2014 roku został kanonizowany. Jest czternasta trzydzieści Dzień w polskim radiu 24. Dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego może rozpocząć pracę. Czworo wciąż czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki przyjął ślubowanie jedynie od Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego leży w kompetencjach Sejmu, a nie prezydenta, przypominają politycy koalicji rządzącej. Podkreślają, że Karol Nawrocki zachował się jak selekcjoner drużyny piłkarskiej, a nie strażnik praworządności. Rząd przygotował plan B, czeka jednak na decyzję prezydenta w sprawie Sędziów, którzy ślubowania nie złożyli. Kto zrobi teraz kolejny krok? To pytanie do Syrii. Co prawda, że decyzje w sprawie zaproszenia pozostałych sędziów nie zapadły jeszcze, ale kilka minut później dopytywane przez dziennikarzy, dlaczego dokładnie ta określona dwójka została zaproszona przez prezydenta. Mówił, że Karol Nawrocki po prostu przeanalizował biografię osób wskazanych przez Sejm. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba wątpi, by prezydent teraz zrealizował swój konstytucyjny obowiązek i przyjął ślubowanie od pozostałych sędziów. Nie ma w tym konsekwencji, nie ma w tym logiki. Jest czysta polityka, gra polityczna. Jak powiedziałem, szóstka z tych sędziów rozpoczęła swoje kadencje, są sędziami Trybunału. Prezydent nie ma żadnej roli poza tym ornamentnym przyjęciem ślubowania w jego obecności. Jeżeli nie będzie to w jego obecności, to będzie w innej formie. Chce rozwiązań siłowych, będzie je miał. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wczoraj tak naprawdę wszystko dokładnie wytłumaczył i nie ma w tej sprawie już nic więcej do dodania. Pan prezydent przestrzega konstytucji, działa w ramach prawa i zgodnie z prawem. Gdyby wszyscy urzędnicy publiczni zachowywali się tak jak pan prezydent, to byśmy nie mieli nagminnego łamania konstytucji. Po tym występie w Sejmie najlepiej by było, żeby pan minister Żurek podał się do dymisji i już się nie kompromitował. A dar już Wieczorek z Lewicy ma nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki przemyśli sprawę przy wielkanocnym stole.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 Zaprosił pozostałą czwórkę sędziów. Chodzi o to, jak mówił minister, by Trybunał Konstytucyjny mógł prawidłowo funkcjonować. W przeciwnym razie będzie to oczywiste złamanie konstytucji. Tak mówił Waldemar Żurek i jak dodał, jeśli nie będzie tego zaproszenia do Kancelarii Prezydenta, to będzie złożone ślubowanie przez sędziów wobec prezydenta, ale w innej formule, którą świat prawniczy zaakceptuje, ale szczegółów nie stracił. A te wszystkie informacje zebrała dla państwa Sylwia Białek. Bardzo dziękuję. Komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 jest Robert Walęciak, Tygodnik Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. To zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. No. Bardzo szeroko opisała nam Sylwia Białek, co jest e, na rzeczy. No i po czyjej stronie jest teraz ruch? No bo mamy tak, dwoje sędziów... E,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 Chociaż miejmy świadomość, ten kontrybunał nie funkcjonuje. Od 10 lat. On, on nie funkcjonuje. No ale wcześniej PIS jakby przyjmował jego orzeczenia, teraz, teraz one są nie przyjmowane. Więc ich, ich nie ma, one nie, nie są ogłaszane. Więc no, będziemy mogli, czyli możemy doczekać się takiej sytuacji, że ten trybunał nie będzie funkcjonował przez najbliższe lata.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 Wtedy w policji zostają tam wpuszczeni, wchodzą. No i mamy dwa trybunały zawarykadowane, e, sparaliżowane i Cyrk. jakieś tam rozmowy i, i, i, i całą całą zabawę. No przecież to pokazuje, że tak naprawdę e, PiS... E, no niestety, taka jest prawda. Dla PiS-u trybunał istnieje tylko wtedy, kiedy jest ich trybunałem. Kiedy przestaje być ich trybunałem, jest to już ktoś, to coś... To panie redaktorze, zapytam jeszcze o ten ruch, no, który, który już, już był Aha. jakiś czas temu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 na takie numery by sobie nie pozwolił. A oni sobie pozwalają, no tak to jest. No, są równi i równiejsi w tym kraju, no, niestety, tak, do no, takich czasów dożyliśmy. Panie redaktorze, jak patrzymy na, to, na ten spór na linii prezydent-rząd, no to są różne odsłony, czy tutaj mamy e, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, w przypadku wetowania ustaw, no najgłośniejsza oczywiście e, ustawa wdrażająca unijny program Safe, ale już tych zawetowanych mm. ustaw jest 29 e,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 A jakie plany ma Mateusz Morawiecki, bo tak jak no, w rozmowie z wirtualną Polską oficjalnie zapowiedział powołanie nowego stowarzyszenia dla wyborców? Centrum, Czy to jest takie, sprawdzam ze strony Mateusza Morawieckiego, jakie ma poparcie, takie policzenie się? No oczywiście on sam zaprzecza, że nie ma, um, ucina spekulacje o odejściu z partii, ale czy to jest takie budowanie własnej pozycji po, po prawej stronie sceny politycznej, ale prawej trochę nastawionej trochę na centrum? No tak, bo, bo tak to wygląda. On, on W tej chwili jego plan jest taki, że musi przeżyć. Co to znaczy musi przeżyć? To znaczy, że nie dać się wypchnąć z pisu, być w tym pisie i jednocześnie no, nie dać się zmarginalizować w tym pisie, czyli być osobą ważną, z, z którą pewne sprawy trzeba uzgadniać, przynajmniej uzgadniać. No więc on, więc żeby to zrobić musi mieć jakąś, jakąś, jakieś szable za sobą, no po prostu. I to stowarzyszenie ma być tymi tymi szablami. A później jak ma się szable, to, to się patrzy, co, co z tego wynika, czy ono jest mocne, czy jest sprawne, czy potrafi zorganizować sobie pieniądze, zorganizować sobie wpływy, czy potrafi przerzucać mosty, ewentualnie gdzieś wchodzić w jakieś koalicje, w jakieś, jakieś manewry. No, no zobaczymy. No pierwsza, pierwsza sprawa, żeby gdzieś pojechać trzeba mieć samochód, no więc to jest, to jest ten samochód, który potrzebuje Morawiecki i wtedy jak będzie to miał, to wtedy będzie mógł jakąś grę polityczną prowadzić. Bo na razie jest byłym premierem, którego, o którym Jarosław Kaczyński mówi, że to był dobry premier i więcej zrobił dobrego niż złego, no ale, ale że elektorat prawicy go nie lubi. No więc to musi być, zbudować własnych wyborców, własnych, własnych ludzi, żeby w tej polityce być. Czy jest miejsce dla wyborców centrum na polskiej scenie politycznej, bo jak patrzymy na kolejne partie, które miały być między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, zanim stała się Koalicją Obywatelską, no to patrzymy na tą historię chociażby, prawda, trzeciej drogi, czy wcześniej to był ruch Palitkota, czy to cookies, to miały być właśnie takie partie między, między pisem a Platformą, no i ich żywot był bardzo krótki. Ja myślę, że w momencie takiej gigantycznej polaryzacji partia między PiSem a Platformą, czy ugrupowanie, no ma, ma ciężki żywot. No bo jak wszyscy, jak tutaj się dwie strony nienawidzą i strzelają do siebie, no to jak znaleźć takiego, który by. Był chciał być i z tymi, i prawda? Ale to nie znaczy, że nie ma miejsca na, na, na polskiej scenie politycznej na, na inne ugrupowania, bo e, mówiliśmy już przed chwilą, że ludzie są zbrzydzeni tym ściekłym atakiem i, i, i taką sytuacją, że lepiej, żeby w ogóle nie było Trybunału Konstytucyjnego na przykład, niż żeby miał on nie być nasz. Prawda? No bo do tego to się wszystko sprowadza. Więc ludzie są zbrzydzeni, ludzie chcieliby, widzą przecież jak, jak, jak, jak, jak rzeczywistość wokół Polski wygląda i w Polsce jak wygląda. I że to wymaga nie wojny, tylko, tylko ciężkiej pracy i wyboru ludzi najlepszych. Więc coś może się kształtować obok. Coś, co, zobaczymy, siła, mogli... do wyborów półtora roku zobaczymy, czy na tej scenie politycznej <głos> powstanie jakieś nowe ugrupowanie. Robert Walenciak, Tygodnik Przegląd, był gościem Polskiego Radia 24. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję państwu i dziękuję pani.